I znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę. I choćbym miał pełnie wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa,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 Miłość nigdy nie ustaje. Bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, w się obróci. Bo cząstkowo jest, cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dzieciem, dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Myślałem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię. Lecz gdy, męża, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję moje, Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Pierwsze trzy wiersze dzisiaj już rozważaliśmy. I widzieliśmy, że w każdym z tych wierszy jedna rzecz się powtarzała. Aber nicht liebe habe. mianowicie powtarzało się to słowo, lecz nie miałbym miłości. Wir haben Wszyscy z nas posiadamy dary łaski, die wir haben durch den Herrn. to znaczy umiejętności dane nam przez Pan. Ale Pan chce, abyśmy te dary wykorzystywali i uwidoczniali przez miłość, za pomocą miłości. Sonst sind wir nutzlos, Bo jeśli w nas jest tylko aktywność jakaś, ale bez miłości, to jest nasze działanie bez treści. Und liebe üben kann jeder. A praktykować miłość każdy z nas potrafi. Z tego względu, że miłość Boża rozlana jest w każdym sercu wierzącym przez Ducha Świętego. Und wir uns mit der Liebe I zajmując się miłością Bożą, tak jak czyniliśmy to teraz na przykład przez pieśń, to serce nasze poszerza się, wir Jesteśmy zachęcani, aby wielbić Boga i będąc wypełnieni miłością, rozpowszechniamy też atmosferę miłości. Miłość potrzebna jest na przykład do, albo w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, w zgromadzeniu miejscowym. W zgromadzeniu miejscowym i też pomiędzy zgromadzeniami potrzebujemy miłości. W atmosferze miłości też w zdrowy sposób rozwijają się dary łaski. Kiedy myślimy i pamiętamy wciąż o miłości Bożej, to nie, nie jesteśmy też niezadowoleni. Są nie jesteśmy w którym lecz rozpoznajemy zakres, w którym Bóg nas postawił i chce, żebyśmy działali i świadomi tej miłości chętnie wykonujemy tą pracę w tym zakresie, która nam jest powierzona. Więc możemy powiedzieć, że w pierwszych cztery w pierwszych trzech wierszach przedstawiana nam jest konieczność miłości. Paweł w tych trzech wierszach przedstawił trzy teoretyczne przypadki. A teraz od czwartego wiersza Paweł po pokazuje rzeczywiste cechy, przymiotniki e, Miłości. I pisarz tej pieśni, którą śpiewaliśmy, dobrze zrozumiał treść tych słów. Mówił i pisał w tej pieśni o miłości Bożej, która objawiła się w Panu Jezusie. Cechy doskonałej miłości Bożej. Zupełnie okazały się w życiu, w całym życiu Pana Jezusa. Sie auch in Leben I teoretycznie mogą stać się widoczne też i w naszym życiu. Gott hat uns den Geist gegeben, Bóg dał nam Ducha Świętego. Neue Natur gegeben, dał nam nową naturę. Wort I słowo. Ale wiemy też, wenn wir an unsere Praxis denken, że wir tego zu kurz kommen. Ale wiemy też, kiedy myślimy o naszym życiu codziennym, że zanie, albo zaniedbujemy te sprawy. Pierwsza cecha tej miłości w czwartym wierszu jest więc, że miłość jest cierpliwa. Cierpliwość zwraca się do ludzi. Słowo niemieckie, cierpliwość, zawiera w sobie posiadanie długo odwagę. W naszym życiu jest tak, że często tracimy odwagę, albo jesteśmy zniechęceni. Nie mamy ciągłej motywacji, aby kontynuować w, w dziele Bożym. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie niewierzący sprawiają nam trudności, ale nieraz zmagamy się z trudnościami też pośród ludu Bożego. Ale miłość w tym właśnie jest cierpliwa. Czytamy o cierpliwości Noego, która trwała w dniach Bożych. Bóg widział wszystko to, co złe i Bóg powstrzymywał do pewnego czasu sąd, bo był cierpliwy wobec niewierzących ludzi. Przeczytamy z drugiego listu Piotra, trzeci rozdział. 3 rozdział dziewiąty wiersz Pan nie zwleka z dotrzymywaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Sagt hier, dass Gott ist uns Więc Piotr mówi, że Bóg jest cierpliwy względem nas wierzących my jesteśmy często zbyt słabi jeśli chodzi o nasze świadectwo wobec tego świata ale Bóg jest cierpliwy względem nas jako dzieci Jego a kiedy myślimy o nas to musimy powiedzieć, ile cierpliwości Bóg z nami miał od nawrócenia w naszym codziennym życiu. Mit hat, der mehr als mit mir. Z żadnym z Bóg nie miał więcej no. cierpliwości, jak ze mną osobiście. Każdy z nas mógłby tak powiedzieć. Das ist die Sicht, die jeder haben kann. To jest właśnie... Ten pogląd, który każdy z nas może mieć. Z tego powodu, że każdy z nas z osobno wie, ile upadku jest i słabości w naszym sercu. I kiedy myślimy o tym, ile Bóg na, względem nas cierpliwości ukazał, to staje nam się to łatwiej ukazywać cierpliwość względem innych. Jeszcze jeden przykład z życia Pana Jezusa. Znacie wydarzenie z Łukasza 22. Pan ustanowił tą wieczerzę i nagle po tym wszystkim wystąpił spór między uczniami. Mianowicie kłócili się o to, kim albo kto z nich jest największy. Man auf diesen Satz Wiele sporów tak naprawdę wśród wierzących można byłoby streścić tym zdaniem. Er, ja? Mianowicie, kto jest największy, ale co mówi Pan? Er harte Czy on surowo to e, zatrzymał? Non, er sagt, ihr seid, mit mir haben in Nie, do nich, którzy się tam kłócili mówił, Wy jesteście ci, którzy wytrwali w moich pokuszeniach. Jaką cierpliwość Pan ukazywał y, krótkie chwile przed krzyżem. Następna cecha tej miłości w naszym rozdziale jest to, że miłość jest dobrotliwa. Jest to powiązane z byciem dobrym. Wczoraj rozmyślaliśmy o Marku w dziesiątym rozdziale, tam Pan Jezus mówił do tego setnika, dobrze mówię, że tylko jeden jest dobry, Bóg. I tak jest do dzisiaj. Prawdziwie dobry jest tylko Bóg. Ale to jest tylko Hat na Römer auch uns glaubende zur geleitet. ale dobrotliwość Boża też i nas, wierzących, doprowadziła do pokuty. Ist zu Oczywiście jest to naszą osobistą odpowiedzialność, żeby nawrócić się, wenn wir uns haben, dann lesen wir ale kiedy nawróciliśmy się, wtedy czytamy że Rzymian drugi rozdział, Und dann i już po nawróceniu zauważamy, że to była dobroć Boża, która nas zaprowadziła do nawrócenia. Znamy też fundament, na którym Bóg nam przyniósł tą dobrotliwość. W liście do Tytusa to jest właśnie podkreślone, że kiedy dobrotliwość i miłość Boża do ludzi objawiła się, wtedy zbawił nas. To znaczy, krótko mówiąc, że dobrotliwość Boża okazała się całkowicie w Panu Jezusie. Trzecią cechą jest ta, że miłość nie zazdrości. Kain zazdrościł Ablowi, Bracia Józefa też byli zazdrośni wobec Józefa. I sam Piłat wiedział, że wydano Pana Jezusa z zazdrości. Jak wielkim grzechem jest zazdrość. Jeśli ktoś jest zazdrosny, to nie życzy komuś innemu coś, co sam nie posiada. Oder kann auch mit Można to też przetłumaczyć um, słowem, taką, takim zapalczywym szukaniem tego, co inny ma, żeby je też posiadać, bo zazdroszczę po prostu drugiej osobie. Dann hat einer etwas, ich gönne es ihm nicht, aber möchte selbst sehr gerne haben. Ktoś coś posiada, ja nie życzę tej osobie to i sam koniecznie chcę posiadać tą rzecz. Czy w życiu pana Jezusa była taka zazdrość? Nie, nigdy nie była. Bo on sam wszystko dał. On nie chciał nic posiadać dla siebie. 2. Korinther 8, Vers 9. Je kenne die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der reich war, um euretwillen arm wurde, Znamy ten wiersz z drugiego listu do Koryntian, ósmy rozdział, dziewiąty wiersz, że znacie łaskę Bożą, że ten, który był biedny, sta, bogaty, stał się biedny albo ubogi, aby wy przez jego ubogacenie e, albo jego e, ubóstwo ubogaceni zostaliście. das ist der punkt więc to jest pierwszą rzeczą negatywną tutaj. Wcześniej miłość opisana była dwoma pozytywnymi cechami mm. mianowicie cierpliwością i dobrotliwością. A teraz mamy negatywne cechy mianowicie, że jest nie, nie jest zazdrosna. Kann ich sein? Albo z czego mogę być zazdrosny? Na przykład z uzdolnień naturalnych, które Bóg dał komuś. Mogę być zazdrosny, jeśli chodzi o, o materialne dobra, pieniądze. Mogę być zazdrosny z um, dary duchowe. Ale Pismo tu mówi wyraźnie, że miłość nie zazdrości. nächste Punkt ist sie tut nicht Następna cecha jest, że miłość nie jest heupliwa. Heute ist es in der Welt üblich und man wird zum Teil auch dahintrainiert, Selbstdarstellung zu pflegen. świecie jest to zwyczajne i ludzie kształcą też młodych ludzi w tym kierunku, żeby siebie samego przedstawiać no, jako ważną osobą. Es ist ein Ausdruck des Menschenhochmuts. Jest to wyrazem ludzkiej pychy i tą pychę już widzieliśmy na samym początku historii ludzkiej przy budowie wieży Babel. Tam ludzie, budując to, powiedzieli zróbmy sobie imię, budując wieżę, która będzie sięgała aż po niebo. Der sich auf, das tut die Liebe nicht. Więc człowiek się nadyma, a miłość to nie czyni. Die, die, die groß, ich meine. Albo mówiąc, miłość jest hełpliwa, to znaczy miłość nie jest hełpliwa. Jeśli chodzi o tą kolejną cechą, że e, nie nadyma się, bardziej wskazuje to na wewnętrzne usposobienie. nie jest to, co na außen sichtbar wird. Chełpliwość jest to, co jest zewnętrznie widoczne. A nadymanie się jest to, co dzieje się wewnątrz. Na przykład możecie myśleć o rzeczach zupełnie złych. Na przykład możecie być nieczeźwi, jeśli chodzi o ocenę pewnych spraw. Könnte denken, ich Albo myśleć o sobie, że jesteście, jesteśmy największymi. So aufkommt, muss ich ihn Jeśli taka myśl pojawia się w naszym sercu, od razu musi być ee, osądzana. Aber der kann auch Ale też i przeciwna myśl, druga skrajność może się pojawić w naszym sercu. Można ciągle myśleć o sobie, że jestem nic. Nie, ale tak też nie jest. Ja Je, jestem kimś. Jeder von uns ein der Liebe Każdy z nas jest przedmiotem miłości Bożej. Ja Schrift, uns, I Słowo Boże pokazuje nam, że mamy być rozsądni. To znaczy po prostu nie skrajności w, w skrajność, tylko widzieć i oceniać sprawy takie, jakie rzeczywiste są. Im heiligtum gab es nur eine Lichtquelle, das war der siebenarmige w świątyni było tylko jedno źródło światłości i to był ten świecznik siedmioramiowy, tak? Uns, uns richtig zu to znaczy tylko miłość Boża i światłość Boża daje nam odpowiednią ocenę sytuacji i spraw. Kolejna cecha jest ta w piątym wierszu, że miłość nie postępuje nieprzystojnie. To znaczy miłość wie po prostu, co się należy. Miłość zachowuje się zgodna z pewną granicą, w której się porusza i nie, nie, nie uważa, że musi zawsze działać na własną rękę. Das von und frau, wie der Bibel wird, wird Miłość wie jakie jest miejsce każdej, każdej osoby, wie jaka jest rola mężczyzny, kobiety i nie przekracza poza, tych, poza tą granicę. Wird sein. Nasz ubiór będzie odpowiednia, odpowiedni. odpowiedni. werden angemessen. Sein. Nasz sposób zachowania się po prostu wśród ludzi jest odpowiedni, miłość w tym się ukazuje, nie szuka swego, kolejna cecha, to jest szczególną cechą miłości, czego powiedzieć. Miłość nie polega na tym wziąć ciągle dla siebie, tylko dawać. Nieraz wymaga to wysiłku, bardzo trudnego wysiłku. Jest to powiązane z wyrzeczeniami. Przeczytajmy z drugiego Koryntian. 11, 2. Drugi Koryntian 11, drugi wiersz. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Die Liebe Gottes in Paulus motivierte ihn alles daran zu setzen, die Korinther in einem guten geistigen zustand zu bringen. Widzimy w tych wierszach, że Miłość Boża zachęcała Pawła w tym, aby widzieć Koryntian w dobrym stanie duchowym. Kapitel 2, 12, wiersz 15. 12 rozdział, 15 wiersz. Ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? Paweł nie szukał nic dla siebie samego. On wiedział, że wierzący to tworzą tą oblubienicę Pana i chciał, żeby oni znajdowali się w dobrym duchowym stanie przed Panem. A nawet jeśli miał wszystko dać, żeby tak było und keine auch, i nawet kiedy nie otrzymałby żadną miłość zwrotną za jego staranie, ale jego miłość to jego, jednak Jego miłość była trwała w tych staraniach. Miłość Boża nie potrzebuje miłości zwrotnej. Ona miłuje po prostu, bo jest miłością. Nawet wierzący są w stanie miłować wrogów. lässt sich nicht erbittern. Kolejna cecha. jest lässt sich nicht erbittern. Nie unosi się jest w polskim, w niemieckim czytamy, że. Nie daje się rozgoryć, no rozgoryczyć. Więc najkolejny Jak szybko można się właśnie rozgoryczyć? Paulus zata. Ales kiedy mówi do Korinterów? Paweł wszystko dał w staraniach e, dla Korintów. Unten sagt die Korinther, sagt Paulus, bist du ein richter Apostel? I przy tych wszystkich staraniach to wynik tego był ten, że Koryntianie mówili, słuchaj, Paweł, czy ty jesteś tak naprawdę ten prawdziwy apostoł?”. Paulus jest A pomimo to, pomimo tej niesprawiedliwości, Paweł nie rozgoryczył się. Hatte an sein Volk sich czy Pan nie... Um, jak to jest napisane? Jak, jak to jest od. Im Psalm 69 steht: Der mm. Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Um, staranie o dom Twój pożera mnie. Właśnie. Mm. So hatte der Herr seinen Auftrag Israel gegenüber verfolgt. Tak Pan właśnie wykonywał swoje zlecenie od Boga dane względem Izraela. Und er hatte nur ablehnung I czyniąc to, doświadczył tylko odrzucenia das Gericht angekündigt auf der z jednej strony pan oczywiście zapowiadał sąd gerichtsankündigung bedeutet immer ale zapowiadanie sądu zawsze oznacza du es kommt Gericht habe habt die Möglichkeit noch diesen Gericht zu oznacza to że się mówi uwaga nadchodzi sąd ale macie jeszcze możliwość uciec aber dann sitzt er da auf ale później widzimy Pana siedzącego na tej górze uliwnej i widzimy, że w sercu Jego nie było rozgoryczenie, tylko płakał nad Izraelem, nad Jeruzalem. Die die płakał nad tymi wrogami, którzy dręczyli go aż do śmierci. Was sagt ja? Co Pan o nich powiedział? Vater, ihn, sie nicht, was sie tun. Powiedział, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ja, pan nie rozgoryczył się. Sie das Böse nicht zu. Kolejna cecha, nie myśli nic złego. Sie haben böses für gutes vergeten, Psalmist. Psalmista prorocza o Panu powiedział, że oddali mi zło albo złem za dobre. Pan to na, z pewnością odczuwał. Zło zostaje złem i nie jest upiększane przez pana. böses. W odnośniku tutaj niemieckim jest też dodane to, że nie, no, że nie myśli nic złego. W ist es so. Der Gedanke ist, solange das Böse nicht hundertprozentig feststeht, geht die Liebe von dem Besseren aus. To słowo oznacza, że dopóki zło się nie ujawnia w stu procentach, to miłość zawsze wychodzi z założenia, że jednak jeszcze jest dobrze. Vers 6. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Szósty wiersz nie raduje się z niesprawiedliwości. Der Jesus hat immer Gerechtigkeit geliebt. Pan jesus zawsze mimował sprawiedliwość. Und ihr gerechte sein die Sprüche ist gütig und leid. Noch Der gerechte ist gütig und leid. Er gibt etwas. Ach so, er leid. Przypowieści mówią, że sprawiedliwy jest dobrodliwy i pożycza albo daje. Also gerecht ist nicht nur, dass der eine das kriegt, was dem anderen entspricht. Więc sprawiedliwość nie oznacza tylko to, że dajemy każdemu to, co, na co zasłuży, nach den geht noch hat einen der in sich. ale według myśli Słowa Bożego sprawiedliwość sięga dalej, mianowicie zawiera w sobie łaskę. Si, die Liebe nimmt die ungerechtigkeit wahr und freut sich nicht darüber. Więc miłość rozpostrzega niesprawiedliwość, ale nie raduje się z niej. Pan Jezus nienawidził zło. To zło było przeciwko jego istocie. Jest ono to zło nie, nie do pojednania, nie do zjednoczenia z miłością. In heißt es w liście do Efezjan czytamy te słowa: e, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Der Jes sagt in Markus 3, Vers 5, że. Er Jeszcze przeczytamy Marka 3, 5 Wiersz. Er blickte auch sie umher, mit Zorn betrübt, für die Verstockung ihres Herzens spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. Böse, was zeigte, ein zorn in sich. Więc jeśli chodzi o zło, gniewał się świętym gniewem, można powiedzieć. Zu gleich, mm -hmm. mit Ale ten gniew równocześnie był połączony z głębokim poczuciem współczucia. Jetzt haben wir eine Verknüpfung in Vers 6. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Teraz w szóstym wierszu mamy pewne e, takie dwustronne zdanie, że z jednej strony nie raduje się z niesprawiedliwości. Und jetzt kommen wir wieder zu der positiven Seite, A, sondern sie freut sich. Mit der Wahrheit. Ale druga strona pozytywna je brzmi, ale się raduje z prawdy. Wenn der Jesus etwas sah, was mit der Wahrheit Dann er sich Więc darüber. kiedy Pan Jezus widział, że coś było zgodne z prawem, to radował się. Als Barnabas nach kam und die Gnade sah, kiedy Barnabas zaszedł do Antiochii i widział tam działającą łaskę Bożą, da er sich, und er marnte, alle mit bei to uradował się i napomniał wszystkich, żeby z całym sercem pozostali przy Panu. Manchmal sehen wir als Christi nur das Fehlverhalten. Nieraz w naszym życiu jest tak, że widzimy wokół nas tylko upadek i słabość wśród wierzących. Tylko zauważamy, można powiedzieć, wszystko to, co jest nie w porządku. Das sein. Może tak też jest, auch das sehen. ale Bóg chce, żebyśmy też zauważali to, co jest dobre. Tak poza tym jest to um, pewną pułapką też wroga, że chce, abyśmy się cały czas zajmowali tylko tym, co złe tym wierzącym. Oczywiście musimy się tu i gdzie zająć złem. Różne miejsca w liście do Efeza i też Ewangelii Marka nam to podkreśliły. Ale wciąż na nowo mamy zająć się też tym, co dobre. Teraz jeśli czytamy w szóstym wierszu, że mamy się radować z prawdą, no to oznacza to, że musimy znać prawdę. Słowo Boże jest prawdą, Pan Jezus jest prawdą i też o duchu czytamy, że jest prawdą. Dann wir uns über den Herrn Jesus. Wtedy Radujemy się z Pana Jezusa, der der Wahrheit, durch den der wird. który przez Słowo i za pomocą Ducha Świętego staje się nam, albo powiększa się w naszym sercu. W siódmym wierszu kilkakrotnie czytamy to słowo Wszystko. To musimy zrozumieć zasadniczo, dlaczego tak mówimy, ponieważ też i tu będą występowały wyjątki co do tego. Czytamy najpierw, że wszystko… w wiersz w niemieckim czytamy że wszystko znosi in dem leben des Herrn Jesus sehen wir dass er alles ertragen hat mm. u nas jest to pod koniec 7 wiersza mm -hmm. też ale tutaj w niemieckim też w tej hamochy no no no no no no no więc są dwa możliwości przetłumaczenia tej pierwszej cechy. W wierszu. Er alles und zu. Że albo wszystko znosi, albo wszystko zakrywa. Der so viel zu tragen. Pan tyle musiał znosić, tyle musiał nieść, a jednak nie załamał się. Als er die Liebe des alle Zeit jako człowiek wciąż Radował się z miłości Bożej. We unbetrübter Gemeinschaft mit ihm żył w niezasmuconej społeczności z Ojcem. Und das gab ihm die Kraft nicht zusammenzubrechen. I to dawało mu siłę nie załamywać się. Deckt alles böse zu, alles zu, więc wszystko zakrywa, da hat der Herr nie etwas Böses zugedeckt. Nie znaczy, że Pan zakrywał zło i można powiedzieć, e, omija, omijał je. Tak. Sondern Böses musi bekannt werden, musi somit geordnet werden i dann ist es bereinigt. Ale zło musi być wyznawane i usuwane i wtedy jest e, wybaczone, można powiedzieć. Die göttliche Liebe duldet nichts Böses auf dem Herzen und Gewissen des Bruders. Boża miłość nie trawi, można powiedzieć, nie znosi coś złego leżącego na sumieniu brata, tylko stara się usunąć to. Bo miłość Boża działająca w nas wie, że dopóki jest miłość albo jest coś złego na sumieniu naszego brata, to nie możemy spocząć, dopóki to nie będzie usunięte, ponieważ to zło zakłóca społeczność tego brata z Bogiem. Alles, ich gesagt, eine grundsätzliche aussage, keine Wszystko znosi albo zakrywa jest um, zasadniczą myślą, nie jakąś absolutną. Was ist die I w czym leży wyjątek? Ponieważ. Miłość oczywiście znosi albo zakrywa, ale ona nie milczy w momencie, kiedy ktoś atakuje bezpośrednio dzieła Pana Jezusa albo Boga. Wtedy miłość ma zobowiązanie, żeby bronić prawdę i uczcić ją. Jeśli byśmy milczeli wtedy, to zdradzalibyśmy Chrystusa. Często czynimy dokładnie odwrotnie, kiedy ktoś nas atakuje, to wtedy wylatujemy przez sufit, można powiedzieć, a kiedy Pan jest atakowany, to milczymy grzecznie. Dokładnie odwrotnie powinno być. Wszystkiemu wierzy. Ein Enkel von uns hat gesagt, jetzt wird ein Mann beerdigte 300 Jahre alt wurde. Nasz wnuczek mały kiedyś powiedział w wieże swojej, że myślał, że tam ktoś będzie pochowany, który przeżył 300 lat. Ja im Kindergarten erzählt. Opowiadał tą historię w przedszkolu. Keiner wollte glauben. Nikt mu nie uwierzył. klar jasne. Bo ten mały pomylił się coś, do, się co do wieku. Chciał powiedzieć coś szczególnego, szczególną opowieść, I mówił o bracie Willy Lise, który przeżył 103 lata. Trochę. Można powiedzieć, pomylił się z liczbą, i 103 lat zrobiły się 300 lat. Więc to, że miłość wierzy, nie oznacza, że miłość jest naiwna. Miłość nie jest naiwna, lecz wyrazem głębokiej mądrości. Ale wszystko, co Bóg powiedział w swoim Słowie, miłość czci w jak najbardziej. Miłość wie i wierzy w to, że Słowo Boże powiedziało. Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Wszystko może mogę się spodziewać, wszystkiego, aber, aber mir etwas mangelt, ale, nicht ale że czegoś mi braknie, tak nie będzie. Mir etwas mangelt, um die in zu że miałoby coś braknąć, aby urzeczywistnić miłość Bożą w okolicz okolicznościach trudnych. Miłość zawsze przekonana jest o dobrotliwości Bożej. Miłość Boża wie, że nawet jeśli ja teraz nie widzę wyjścia z trudnej sytuacji, to Bóg zna to wyjście. I to powiązane jest też z kolejnym aspektem, w którym czytamy, że wszystkiego się spodziewa. są Hoffnungsvolle Menschen. Chrześcijanie to nadzie pełen Nadziei ludzie. Sie kennen den Gott der Hoffnung. Znają Boga Nadziei. Sie haben eine ewige, glückselige Hoffnung. Oni posiadają wieczną Nadzieję. Eine Hoffnung, die nicht trügt. Nadzieja, która nie zawodzi. Und sie wissen auch im Hinblick auf den ganzen Lebensweg: Gott wird zur rechten Zeit das Richtige geben. I wiedzą też, co do całej ich drogi, że Bóg da to, co jest potrzebne. To jest też taką tajemnicą rodziną wierzących. Politycy naszych krajów, można powiedzieć, rozrywają sobie mózgi, żeby martwić się o to, co będzie w przyszłości, albo jak pójść dalej. My możemy się a my możemy spocząć spokojnie, alles. bo miłość wszystkiego się spodziewa. ma nadzieję. My też nie mamy koniecznie e, rozwiązania na każdy problem, wir unser los in den ale wiemy, że losy nasze są w dobrych rękach naszego Ojca. Der punkt, sie alles. Ostatni aspekt w wierszu, że wszystko znosi. Umständen ist sie bereit To znaczy, jest gotów, aby cierpieć w trudnych okolicznościach. Więc mamy tutaj pełnię można powiedzieć bożych cech tej miłości, która miłość zawiera w sobie. Cechy, które w życiu Pana Jezusa zawsze były widoczne. Ale w ósmym wierszu czytamy jeszcze takie bardzo szczególne zdanie, które mówi Miłość nigdy nie ustaje. Czy czytamy do tego pieśń nad pieśniami? Ósmy rozdział. SXB, Szósty wiersz w połowie. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Ja, durch diese Pan Jezus przeszedł przez te cierpienia. I widzimy w tych różnych okolicznościach, że miłość była nie wzruszona w najtrudniejszych cierpieniach. Nawet kiedy te trzy godziny ciemności były w jego świadom świadomości, kiedy uświadomił sobie, że miał być tym nosicielem grzechów, gdzie został uczyniony grzechem, den Lohn der Sünde der, den Tod gdzie musiał wycierpieć karę za grzech, to jest śmierć, In das verlassen sein von Gott gehen Gdzie musiał. wstąpić w um, Opuszczenie od Boga. Die ganze sich über die Sünden und die Sünde I cały żar Gniewu Bożego rozlał się nad nim. Auch da seine Liebe nicht. Nawet i wtedy miłość jego nie ustała. Er wusste, alles, was über ihn kommen würde. On wiedział o wszystkim, co go spotka. Wusste auch, das i znał też słabość i upadek uczniów, którzy, o których wiedział, że uciekną, którzy nawet zgorszą się ja Pan o tym właśnie mówił. Werde alle an mir mówił do nich, że w tej nocy wszyscy zgorszycie się. Steht schon, ich werde die schlagen. Bo już w Księgach Proroczych czytamy, że uderzę pasterza. Nein, Johannes 13 sagt, da die seine Der Welt Jana 13 wyraźnie mówi, że ponieważ miłował swoich, umiłował ich aż do końca. Każdy z nich był dziwny, może w, różnym, w różnych rzeczach. On znał ich słabości, które my też i damy. Ale Pan całą miłość im ukazał. Das Masteri hat sich nie geändert, war immer vollkommen. Miara jego miłości nigdy nie zmniejszyła, się, zawsze była doskonała. und auch die zeitliche Epoche, die zeitliche Komponente kannte keine Veränderung. Alle też co do czasu i trwania e, tej miłości nigdy nie ustała. Dieser Ausdruck wird verbunden mit Weissagung. Teraz to słowo w naszym wierszu połączone jest z proroctwem. Już mówiliśmy, że proroctwo to jest mówienie z obecności i społeczności z Bogiem do ludzi. 4, wenn jemand redet, so redet er aus Czytamy w pierwszym liście Piotra, jeśli ktoś mówi, niech wypowiada myśli Boże. Podczas gdy miłość jest wieczna, to proroctwa przemijają. Jeśli będziemy w niebie, to nie będziemy potrzebowali już proroctw. Dlatego Paweł mówi, że proroctwa przeminą. So so wichtig, die weissagung ist, aber sie ist zeitlich. Ważne one są i dobre, ale są przemijalne. Seine sprachen, sie werden aufhören. Dalej czytamy o językach. One też miną. Diese des to jest ten dar mówienia językami, o którym już mówiliśmy. Heißt es in der zu, zu ruhe w odnośniku niemieckim czytamy, że one ustaną, to znaczy przebrzmią lub uspokoją się. W von sich aus to znaczy, że one same od siebie zakończą się po czasie. Paweł w 12 rozdziale zadał pytanie, czy wszyscy mają dar mówienia językami? W 30 wierszu czytamy tam pewne wymienienie pewnych spraw. Von fragen, und die sind immer nein. W 30 wierszu kilka pytań, które po kolei są wymienione i odpowiedź na te pytania w 12 rozdziale jest zawsze nie. Przez te pytania też ukazało się, że niektórzy w Koryncie mieli ten dar, a inni nie. Hebraja 2, 4, noch dazu. Jeszcze przeczytamy Hebrajczyków 2, czwarty, roz, czwarty wiersz. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami ducha świętego według swojej woli. God mit. Bóg poręczył poza tym. War hier in 2 schon zum A tu w liście do Hebrajczyków to e, poręczenie Boże już w tym momencie wydaje się, że się zakończyło, bo to jest powiedziane w czasie przeszłym.. Haben. I wiemy też, że żadne miejsce Sobie Boże nie pokazuje nam, że dzisiaj jeszcze mówimy językami. Te cuda e, były dane na czas początku chrześcijaństwa jako potwierdzenie prawdy Bożej, która była jeszcze nieznana w tym momencie. Nie jeszcze do tego możemy przeczytać Marka, 16, rozdział. Piętnasty wiersz. I rzekł im, idąc na cały świat, głości Ewangelię wszystkiemu, stworzeniu,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 w tych myślach widzimy, że te znaki były dane jako potwierdzenie słów czasu początkowego. Więc mówienie językami dzisiaj przeminęło. Dalej mówi o poznaniu, że przeminie. Przeczytamy, Przeczytamy do tego z 1 Koryntian, 8 rozdział. Pierwsze dwa wiersze. pierwsze dwa, Co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie na dyma, ale miłość buduje. Jeśli kto nie ma że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało Poznać. Trzeci wiersz jeszcze, lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Te wiersze pokazują, że prawdziwe poznanie otrzymujemy tylko w prawdziwej społeczności z Bogiem. Also das, więc to, co dzisiaj cząstkowo poznajemy, będzie albo przeminie kiedyś. To wyjaśnia w dziewiątym wierszu. I do tej prawdy Paweł się włącza, chociaż był tak obdarowanym sługą. Mówiąc nawet o sobie i o wszystkich nas, że poznajemy cząstkowo. To znaczy, kawałek po kawałku poznajemy. Wyobraźcie sobie, że jednego dnia zajmujecie się ofiarą całopalną, a w innej, przy innej okazji zajm, zaj, zajmiecie się ofiarą za grzech. Ale poznajemy jedną prawdę za drugą. Kawałek po kawałku. Nasza głowa jest nieskonstruowana do tego, żeby pojmować wszystko razem i równocześnie. Jeszcze z drugiego rozdziału. Dziewiąty do dwunastego wiersza. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ocho, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, gdyż duch bada wszystko, <coughs> nawet głębokości Boże, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest, tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał tylko duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Vers 9 macht deutlich, dass die Gedanken niemals aus dem pokazuje, że te myśli nigdy nie mogą pochodzić od człowieka, aber die Realität sind, ale które jednak są rzeczywistością. Die Gedanken Gottes sind von Gott te myśli są od boga pochodzą od boga przygotowane dla nas bóg w nas zadziałał dzieło ponieważ my teraz miłujemy boga i przez to rozumiemy że niewierzący nie jest w stanie rozumieć myśli Boże. W 10 wierszu mówi że bóg nam to objawił Das ist die christliche Wahrheit und wem hat er sie offenbart? To jest ta chrześcijańska prawda i komu on ją objawił? Tym nowotestamentycznym apostołom i prorokom. Nowotestamentowym apostołom i prorokom. Und das Mittel war der Geist Gottes, der ja auch der Verfasser der Bibel ist. Schrodek do tego był Duch Boży, który jest też pisarzem Słowa Bożego. Dieser Geist Gottes ist völlig von Geist der Welt. I ten duch Boży zupełnie jest do odróżnienia od ducha tego świata. I my też wszyscy powinniśmy znać chrześcijańskie myśli Boży. Zrobimy przerwę. Wir haben also Kennzeichen der Liebe Więc widzieliśmy Liebe betrachtet, cechy miłości, gesehen, dass sie in dem Leben des Herrn zu Widzimy, i widzieliśmy, że one się w 100% ukazały w życiu Pana Jezusa. göttliche Liebe ewig ist. I że miłość Boża jest wieczna. Gnadengaben sind nur für eine Zeit gegeben, widzieliśmy, że dary łaski są dane tylko na ograniczony czas. Die i Duch Święty używał je, aby pokazać nam łaskę Bożą i aby pokazać nam osobę Pana Jezusa, która objawił, który objawił Boga.